Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 12. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Służby na tropie szefa giełdy Zonda Krypto. Wiadomo, gdzie może się ukrywać, ale sprowadzenie go do Polski nie będzie łatwe. O najnowsze ustalenia w kryptoaferze zapytamy naszego reportera. Jakie informacje są w tajnym załączniku? Odtajnienie aneksu z likwidacji WSI zapowiada Karol Nawrocki w Sejmie. Polityczna burza po ruchu prezydenta. Na koniec odetchniemy od polityki. Powiemy o udanych startach biało-czerwonych w tenisie i zapasach. O tym wszystkim powiemy w ciągu najbliższych 30 minut. Zaczynamy. Suma wydarzeń. Gdzie się ukrywa, dlaczego uciekł i czego się obawia? Na początek seria pytań o prezesa firmy. Zonda Krypto. Według ustalenia netu szef upadającej giełdy kryptowalut wyjechał do Izraela, a sprowadzenie go do Polski nie będzie łatwe, bo ma on także izraelskie obywatelstwo. Sprawa zondy ma charakter rozwojowy. Do prokuratury zgłaszają się kolejni oszukani klienci. Oszukani mogą się też czuć medaliści olimpijscy, którym firma miała wypłacić nagrody. Zonda Krypto jest oficjalnym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w związku z aferą sytuacji w pko przygląda się Ministerstwo Sportu. Na Stadionie Narodowym właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefa resortu Jakuba Rutnickiego z prezesami Związków Sportowych. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Michale, witaj. Dzień dobry. Jak słyszymy, jest wiele wątków w tej aferze. Spróbujmy je po kolei poukładać. Jakie są te najnowsze ustalenia w sprawie prezesa Zondy i o czym z szefami Związków Sportowych chce rozmawiać minister Rutnicki. Cóż, prokuraturza zależy na przesłuchaniu prezesa Zonda Krypto, Przemysława Krala, który jak dotąd nie zeznawał przed organami ścigania, nawet w sprawie tajemniczego zagini zaginięcia swojego wspólnika, Sławomira Słuszka. <śmiech> jednak właśnie Izrael nie wydaje łatwo swoich obywateli obcym służbom, praktycznie wcale ich nie wydaje, co w zasadzie uniemożliwia ekstradycję, potencjalną ekstradycję Przemysława Krala do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Polskiemu Radiu, że będzie wspierać w tej sprawie działania odpowiednich służb i instytucji. Natomiast minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że prokuratura zrobi wszystko, aby postawić przed sądem osoby odpowiedzialne za wyprowadzenie środków z kraju, no i narażenie klientów na straty finansowe.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 Przypomnijmy, że szef zonda krypto Przemysław Kral niedawno w oświadczeniu na Twitterze przyznał wprost... Firma nie ma dostępu do tak zwanego zimnego portfela z bitcoinami o wartości ponad 330 milionów dolarów. No i ponoć to właśnie zaginiony założyciel Bitbeja, czyli wcześniejszej nazwy firmy Zonda Krypto, Sławomir Suszek posiada klucze niezbędne do korzystania ze zgromadzonych aktywów. Tymczasem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał w radiowej trójce, że potwierdzono powiązania Zonda Krypto z rosyjskimi przestępcami.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 Afera Zonda Krypto, tak jak zauważyłeś, uderzyła też w polskich olimpijczyków. Medaliści nie mogą teraz spieniężyć tokenów otrzymanych od głównego sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pieniądze z tego tytułu otrzymali za to zawodnicy spoza podium, z miejsc od czwartego do ósmego. I dzisiaj właśnie minister sportu Jakub Rotnicki spotyka się z przedstawicielami związków sportowych aby omówić kryzys wizerunkowy, jaki spotkał Polski Komitet Olimpijski z powodu współpracy z zonda krypto właśnie. Największym dramatem w tej sytuacji, o tym co mówiliśmy, to jest wykorzystanie wizerunku polskiego sportowca do promowania firmy, która w tej chwili doprowadziła do katastrofy i do tego, że 30 tysięcy Polaków nie może otrzymać swoich pieniędzy, a straty w tej chwili szacowane są na blisko 350 milionów. Pan Piesiewicz dobrze wiedział, z kim współpracuje. I to właśnie współpraca PKO z Zonda Krypto zachęciła niektórych klientów do zainwestowania w kryptoaktywa poprzez platformę prowadzoną przez Przemysława Krala. Jednym z nich jest pan Michał, który w rozmowie z Polskim Radiem nie zdradza, ile stracił przez Zonda Krypto.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 Prezes PKO Luria Radosław Piesiewicz zapowiedział, że zerwie umowę sponsorską z Zonda Krypto, jeśli do końca kwietnia komitet nie otrzyma należnych pieniędzy od sponsora. Natomiast efekty spotkania ministra sportu ze związkami sportowymi poznamy za niecałe dwie godziny. Czekamy zatem. Poszukiwanie prezesa Zonda Krypto i kwestia sponsoringu, sponsoringu polskiego sportu przez tę firmę. Informacje na ten temat zbiera dla nas Michał Makowski. Michale, do usłyszenia. Nie zmieniamy jeszcze tematu, bo komentarzy w tej sprawie nie brakuje. To jeden z nich. Tę aferę należy dogłębnie wyjaśnić, mówiła w naszym studiu Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej.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 Szef BBN-u rezygnuje z funkcji. Pałac Prezydencki informuje o procedurze odtajnienia aneksu z likwidacji WSI. Dokumenty trafiły już do parlamentu. Pytanie, czy te dwie sprawy mogą być ze sobą powiązane? Łączymy się z Michałem Fabisiakiem, który zbiera dla nas komentarze. Michale witaj. Dzień dobry. Jak politycy przyjęli zapowiedź prezydenta o odtajnieniu tego dokumentu? Na sejmowych korytarzach trwają oczywiście delegacje dotyczące powodów tej decyzji. Posłowie koalicji rządowej mówią o próbie odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów samego prezydenta, ale też i opozycji. Tak uważa chociażby Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. Właśnie o to chodzi z raportem, który chce ujawnić pan prezydent, aby po pierwsze przykryć afery związane z krypto i poszkodowanych to już są tysiące, ale ważniejsze jest pytanie jaki wpływ miały firmy lobbystyczne na proces legislacyjny w sejmie poprzez sposób pisu konfederacji skoro te firmy przekazywały na fundację pana Wiplera i pana Ziobro setki tysięcy złotych. Opozycja ma oczywiście inne zdanie w ocenie Jarosława Sachajko z Koła demokracja bezpośrednia prezydent podjął dobrą decyzję a rządzący ją krytykują dlatego bo mają się czego obawiać. Politycy obecnej koalicji rządzącej mają się czego bać, bo ja podejrzewam, że tam ich macierzyste partie są mocno umaczane, więc bardzo dobrze, że Polacy poznają właściwie historię, bo w tej chwili to jest dokument historyczny, ale mimo wszystko na tej historii czegoś się możemy nauczyć. Dlaczego były podejmowane pewne decyzje, a inne nie były podejmowane? To nieprawda, odpowiadają posłowie koalicji rządowej. Radosław Lubczyk z PSL uważa, że jeśli ten raport ukazuje jakieś nieprawidłowości, to powinien trafić po prostu do prokuratury, a jego upublicznienie może tylko zagrozić bezpieczeństwu państwa. Jeśli cokolwiek jest w tym raporcie kryminalnego, bo takie są pogłoski, to ten raport powinien trafić jednak do prokuratorii odpowiednich służb. I te służby powinny najpierw to zbadać, bo to też może uderzyć w polskie służby specjalne. Podobnie uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, który dodaje, że prezydent bierze pełną odpowiedzialność za to, co będzie działo się w kraju po opublikowaniu tego aneksu. Ci, którzy widzieli ten raport mówią, od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego po wojskowych, nie powinno się go ujawniać, bo on pokazuje kuchnię funkcjonowania polskich służb. Jeżeli prezydent Nawrocki go ujawni, będzie ponosił pełną odpowiedzialność, jeżeli to uderzy w bezpieczeństwo Polek i Polaków. Ale rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek uważa, że Polacy mają pełno, pełne prawo dowiedzieć się tego, jak funkcjonowały służby specjalne w latach dziewięćdziesiątych. Tu myślę, że Polacy powinni poznać prawdę, jak funkcjonowały służby w latach 90 jak mocno przesiąknięta niestety ta służba była przez różnego rodzaju agenturę rosyjską. Polacy mają prawo wiedzieć, kto w Polsce rządził i jakie miał różnego rodzaju szkodliwe, niebezpieczne, także przestępcze powiązania, a przez lata niestety było to przez ten taki establishment polityczny w Polsce ukrywany przed obywatelami. Aneks zawiera nazwiska współpracowników wojskowych służb informacyjnych, a także opisy działań wykraczających poza prawo, a przypisywanych właśnie tej służbie. Służbie utworzonej na początku lat 90., natomiast zlikwidowanej w 2006 roku. I tyle od Michała Fabisiaka. Michale, dziękujemy. Były komentarze polityczne, to teraz ocena politologa. Odtajnienie aneksu w sprawie likwidacji w USP może negatywnie wpłynąć na zaufanie do państwa,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 Przypomnijmy, załącznik do raportu z likwidacji WSI zawiera informacje o powiązaniach oficerów z biznesem, polityką i służbami innych państw po 1989 roku. Poprzedni prezydenci nie zdecydowali się na jego ujawnienie. Suma wydarzeń. Jarosław Kaczyński, wezwany na przesłuchanie w prokuraturze. Chodzi o głośną sprawę dwóch wież. Jak poinformował rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, lider PIS-u będzie ponownie zeznawał w tej sprawie 20 maja. Wezwania zostały wysłane za pośrednictwem poczty, jak również drogą mailową. Uzyskaliśmy już potwierdzenie od pełnomocnika świadka, że stawi się w wyznaczonym terminie. Inwestycja Dwie Wieże, planowana przez spółkę Srebrna, miała obejmować budowę dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Niejasności dotyczą roli lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Austriacki przedsiębiorca twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za swoją pracę nad projektem i poniósł znaczne straty finansowe. W sprawie pojawiają się również zarzuty o charakterze korupcyjnym. Kierowca, który uczestniczył w wypadku posła Łukasza Litewki nie był pod wpływem narkotyków. To komunikat policji. Do tragedii, w której zginął poseł lewicy doszło wczoraj. W posła jadącego rowerem wjechał samochód osobowy. Rzeczniczka śląskiej policji Sabina Chyragiere się zaznacza, że potrzebne są dalsze badania w tej sprawie.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 Funkcjonariusze proszą świadków wypadku oraz kierowców posiadających nagrania o pilny kontakt tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewska. Litewkę. wspominają koledzy w Sejmie. Dynamiczny i zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom, takie słowa padają z ust jego kolegów z ław poselskich. Rozmawiał z nimi Mariusz Pieśniewski.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 Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach zostanie z nami jeszcze przez najbliższe tygodnie, tak deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Jak mówił w Polskim Radiu, rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie nie napawa optymizmem i może przełożyć się na wyższe ceny paliw w przyszłości. Problem dotyka także branży lotniczej, ale jak zaznaczył Miłosz Motyka, polskim przewoźnikom lotniczym nie brakuje paliwa. Mimo to rozważane jest zwiększenie rezerw.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 Wzrost cen ropy naftowej spowodował wdrożenie rządowego pakietu ceny paliw niżej. W jego ramach VAT i akcyza na paliwa zostały obniżone oraz wprowadzono maksymalne ceny za te surowce na stacjach benzynowych. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Coraz bliżej to o pieniądzach z programu Safe. Polska niebawem podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową w tej sprawie. Zapowiedział to w Nikozji przy okazji unijnego szczytu premier Donald Tusk. Wczoraj komisja przesłała Warszawie finalny tekst umowy. Rozmów o pieniądzach na cyprze dziś nie brakuje. W drugim dniu unijnego szczytu europejscy przywódcy omawiają też szczegóły unijnego budżetu. Wszystko to z bliska obserwuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Beato, witaj. Dzień dobry. To po kolei. Na jakim etapie mm, procedur w sprawie programu SAFE jesteśmy? Czy wiadomo, kiedy dojdzie do podpisania tej umowy? Dwa razy zadawałam to pytanie premierowi i dwa razy usłyszałam niebawem, niebawem Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową. Kluczowa informacja, bo premier uważa, że nie ma ryzyka utraty przyznanej puli, mimo że są opóźnienia, bo początkowo powiem, komisja chciała podpisać przecież umowę pożyczkową w połowie marca. Premier Donald Tusk dzisiaj tutaj na szczycie w Nikozji mówił, że takie zapewnienie dostał, że nie ma ryzyka po wczorajszej rozmowie z przewodniczącą Komisji Ursula von der Leyen. To teraz druga kwestia, czyli temat, który pojawia się w drugim dniu unijnego szczytu, to także pieniądze, ale chodzi o unijny budżet, unijny budżet, przypomnijmy w lipcu projekt został przyjęty, wtedy była mowa o rekordowych pieniądzach dla Polski, a jak to się może skończyć po tym szczycie? Na tym szczycie nie będzie żadnych negocjacji dotyczących unijnego budżetu. Nie mamy jeszcze konkretów wszystkich. Mamy te podziały na poszczególne państwa, ale nie wiemy, jak ten budżet będzie finansowany. W związku z czym. E, ta dyskusja to jest dzisiaj tylko taka wstępna. Chodzi o to, żeby przyspieszyć negocjacje. Szef Rady Europejskiej Antonio Koszta chce przyspieszyć te negocjacje, bo w przyszłym roku są wybory prezydenckie we Francji. Jest obawa, że negocjacje mogą się na łączy, nałożyć na kampanię wyborczą. Dlatego szef Rady Europejskiej rozpoczął te dyskusje już teraz. Ze swej strony powiem, że mało prawdopodobne, żeby do końca roku państwa się porozumiały, bo są dwa obozy no, tradycyjne płatników netto, krajów, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż otrzymują i nie chcą zwiększać swojego wkładu do unijnego budżetu. Po drugiej stronie jest kilkanaście krajów, chociażby tych, które dostają pieniądze obecnie z polityki spójności. Polska jest największym beneficjentem i chce, żeby to hojne wsparcie zostało utrzymane. Więc te rozmowy budżetowe są zawsze trudne i nie spodziewam się, żeby w tym roku, a raczej w przyszłym miało być inaczej. I tyle z Cypru o unijnym szczycie. To drugi dzień spotkania liderów państw Unii Europejskiej relacjonowała to, co tam się dzieje. Beata Płomecka, Beato, dziękujemy. Z Cypru przynosimy się na Bliski Wschód. Rozejmy między Izraelem a Libanem zostanie przedłużony o trzy tygodnie, ogłosił Donald Trump.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 Prezydent wydał marnarce wojennej rozkaz strzelania do wszelkich irańskich łodzi podkładających miny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Tachlowski. Przenosimy się na Węgry, bo tam kolejne kontrowersyjne powiązania polityczno-biznesowo-rodzinne wychodzą na jaw po niedawno przegranych przez Fidesz wyborach parlamentarnych. Administracja państwa zaczęła sprawiedliwie traktować rodziny najważniejszych urzędników. Z Budapesztu Piotr Piętka. W najnowszym wywiadzie dla portalu Telex urzędujący ciągle szef dyplomacji Peter Searto stwierdził, że firma jego żony nigdy nie dostała państwowego zlecenia. Portal Kontrol dotarł jednak do informacji, że pieniądze z państwowego przedsiębiorstwa otrzymują siostra i szwagier ministra. Rodzinna firma Sharul Tsiarto i Tomasza Ury w ciągu ostatnich kilku lat dostała od państwowego operatora gier liczbowych w przeliczeniu niemal 3 miliony złotych. Ostatni przelew na prawie 350 tysięcy złotych zrealizowano w styczniu. Pod lupą urzędników znalazła się firma wydobywcza należąca do brata i matki premiera Wiktora Orbana. Nadzór górniczy bada, czy przedsiębiorstwo nie naruszyło zasad koncesji poprzez większe niż zapisano w dokumencie wydobycie są. Na razie nic nie wiadomo o karze, ale samo rozpoczęcie postępowania to ważny krok w kwestii równego stosowania prawa na Węgrzech. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W tej części magazynu Jeszcze Czechy koncert Kaniego Westa wywołuje kontrowersje w kolejnym kraju właśnie w Czechach. Raper ma na koncie między innymi antysemickie wypowiedzi. Informacja o jego planowanym występie w Pradze pojawiła się po odwołaniu koncertów w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Z Pragi Wojciech Stopba.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 Odwołano na 9 dni przed występem. Spragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Sumę wydarzeń.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 Tydzień pozostał na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Kto jeszcze się nie rozliczył, może skorzystać z usługi Twój EPIT. Zachęca do tego rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.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 Do tej pory podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich, prawie 7 milionów, złożono za pośrednictwem internetowej usługi Twój ePIT. Zioła, kwiaty, drzewa owocowe, winorośla i krzewy. Po zimowej przerwie turyści mogą podziwiać Ogrody Królewskie Zamku na Wawelu. Podzielone są na dwie części, teraz górny i dolny. Archeolodzy i botanicy odtworzyli ich wygląd z XVI wieku, mówi Katarzyna Żółciak z Zamku Królewskiego na Wawelu. Cały czas staramy się utrzymać klimat epoki renesansu, w związku z tym prezentujemy i fiołki rogaty, i niezapominajki, i stokrotki, ale też tulipany, bo warto wiedzieć, że Tulipan znany już był w drugiej połowie XVI wieku. Tak wynika z publikowanych, z prezentowanych dzieł botanicznych. Na dziedzińcu głównym Wawelu niemal całkowicie przekwitła już słynna magnolia. To wiosną najczęściej fotografowana roślina w Krakowie. Wawelskie ogrody będą dostępne dla zwiedzających do października. Suma wydarzeń informacje sportowe. Zwycięstwo w godzinę. Iga Świątek pewnie rozpoczęła swój udział w turnieju w Madrycie. Polka pokonała wczoraj Darię Snigur z Ukrainy 6-1-6-2. Nowe elementy w grze Świątek po zmianie trenera zauważył w tym meczu były tenisista Michał Gawłowski. W tak krótkim czasie jest wrażenie, że jest bardzo dużo takich niuansów powprowadzanych moim zdaniem też inne nachodzenie na return. W ogóle poruszanie się jest takim bardziej asertywne w tym, co robi na tym korcie i, i to dobrze, bo to też nie chodzi o to, żeby te nogi cały czas wykonywały nadmiar kroków, nadmiar ruchów. Zawsze, czy zawsze gdzieś tam zarzucaliśmy, że, że to wszystko jest takie twarde, takie ciągle... Elektryczne, że tak powiem, podczas grania, że nie widać takiego spokoju, nawet jakiego było numer jeden na świecie. I jest wrażenie, że ta gra jest coraz spokojniejsza. Iga Świątek dalej gra w Madrycie, a nie grają już Magdalena Frank i Magdalinet. Obie odpadły z turnieju. Zmieniamy dyscyplinę. Jowita wrzesień została wicemistrzynią Europy w zapasach podczas turnieju rozgrywanego w Tiranie. To Albania. W finale kategorii na 59 kg Polka uległa Ukraińce Marii Wynyk. Radości z wyniku Polki nie kryje były zapaśniki i medalista olimpijski Andrzej Supron.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 Szanse na złoto mają w piątek jeszcze dwie Polki, Magdalena Głodek-Liszewska w kategorii do 57 kg i Wiktoria Hołuj w wadze do 72 kg. Początek ich zmagań o 18 oczywiście mocno trzymamy kciuki. FIFA zapewnia, że nie planuje zastąpienia Iranu Włochami podczas tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata. Media w Wielkiej Brytanii i za oceanem rozpisywały się o rozmaitych opcjach, a na ile ten scenariusz jest możliwy sprawdzał.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 Mundial w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca. I tą sportową zapowiedzią kończymy Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Natalia, dziękuję. A ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 a coraz więcej seniorów decyduje się na taki krok. Wyjaśnimy też, co się stanie, gdy ktoś zapomni o rozliczeniu albo o ulgach i jak to może naprawić. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. Tu Katowice i wyjazdowe studio Polskiego Radia 24 jest 12.31. Celdo. Magazyn gospodarczy.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 Polska otrzymała tekst umowy pożyczkowej Sejf z Komisji Europejskiej. Pełnomocnik rządu do spraw Sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła dziś na konferencji, że przed rządem teraz kilka bardzo pracowitych dni. Polska otrzymała z Komisji Europejskiej ostateczną treść umowy pożyczkowej pomiędzy Komisją a krajami członkowskimi dotyczącą mechanizmu SAFE. Ta umowa trafiła wczoraj nie tylko do nas, tylko do, również do pozostałych 17 państw członkowskich, które są częścią tego mechanizmu przede wszystkim od strony pożyczkowej. To otrzymanie przez nas tej ostatecznej treści umowy wczoraj zamyka wielotygodniowy proces negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi a Komisją Europejską. W czasie tych negocjacji państwa członkowskie do Komisji Europejskiej zgłosiły ponad 200 poprawek. Z tego polskich było kilkadziesiąt, więc nasz wkład w ten cały proces negocjacyjny był bardzo duży. Zresztą nie jest to zaskoczenie. Polska jest liderem projektu SAFE. To był, cały mechanizm był naszym pomysłem, zgłoszonym i zrealizowanym podczas polskiej prezydencji. Nasz wniosek, plan inwestycyjny, złożony 30 listopada do Komisji Europejskiej został przez Komisję i państwa członkowskie pozytywnie ocenione, co dało decyzję o przyznaniu po... W Polsce funduszy w wysokości prawie 44 miliardów euro, dokładnie 43,7 miliarda euro, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich funduszy w ramach mechanizmu SAFE. O czym zawsze warto przypominać, to to, że po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej Unia wydaje tak wielkie pieniądze na zbrojenia i jest to zasługa przede wszystkim polskiego rządu. Teraz przed nami etap może mniej spektakularny, a bardziej techniczny, czyli kilka dni, kiedy my potrzebujemy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 kilka dni intensywnej pracy takiej bardzo technicznej, przygotowującej nas do podpisania umowy, ale cieszę się, że w tym całym procesie znów jesteśmy krok dalej i coraz bliżej tego momentu podpisania. Chcę też Państwa uspokoić, bo oczywiście dla nas bardzo ważną datą jest koniec maja, zgodnie z rozporządzeniem SAFE. Koniec maja to jest ten moment, kiedy kończy się okno na podpisywanie samodzielnych umów przez państwa członkowskie, to znaczy umów w formule, gdzie jedno państwo członkowskie zamawia dany produkt jednego producenta. W naszym portfolio, w planie inwestycyjnym, który złożyliśmy do Komisji Europejskiej, większość stanowią umowy o tym charakterze. Ale cały czas pracujemy i z Agencją Uzbrojenia, i z potencjalnymi wykonawcami, aby być tak przygotowanym, że jeżeli tylko zapali się zielone światło po podpisaniu umowy i ze strony Polski, i ze strony Komisji Europejskiej, rozpocznie się proces aneksowania umów już zawartych i kontraktowania nowych zamówień. Co ważne, my po polskiej stronie, z punktu widzenia do tego najwyższego formalnego, tu już decyzje dotyczące podpisania umowy zapadły. Do, do, dokładnie kto tę umowę podpisze. Rada Ministrów jeszcze w marcu podjęła uchwałę Polska Zbrojna, w której jasno określiła, że tę umowę będzie z polskiej strony podpisywał wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A to była wypowiedź pełnomocniczki rządu do spraw Sejf. Pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przypomnijmy, Polska otrzymała tekst umowy pożyczkowej Safe z Komisji Europejskiej. Na naszym zegarze 12.57. Reklama.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 Przed Ceny XXL w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, airfrajery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Po Media Po reklamie. Autopromocja. Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów.